101,2 i 88 i 3FM. RDN Nowy Sącz Najlepsze granie. Są pewne problemy z kciukiem, jakaś kontuzja, tak? Na treningu w poniedziałek, poniedziałek czy we wtorek? Zderzyłam się z Pawłem i jest złamanie dalszego paliczka, tak lekarz powiedział. I pęknięta kość, ale dzisiaj to już nie wyglądało tak źle. Agnieszka Dąbrowska, która zajmuje się nami, e, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne. Zrobiła tej pa dosyć mocnego i, i już normalnie przystąpiłam do treningu. A jak oceniasz szansę na swój występ w tym meczu nim? E, to znaczy na pewno, na pewno będę w składzie, nie wiem czy będę grać w obronie, bo tu trenerka z trenerem Yy, zastanawiają się mocno, żeby, żeby to się nie, yy, ta kontuzja nie pogłębiła, ale w ataku na pewno na pewno wystąpię i zrobię wszystko, żeby pomóc drużynie. Mecz z Samborem, ty, ty trzew ostatnią drużyną w Lidze, no można powiedzieć, że tak trochę na śmierć i życie, no bo jeżeli chcecie się utrzymać, trzeba przede wszystkim wygrywać z tymi, którzy są za Wami, a już jedna taka szansa nie wykorzystana w poprzedniej kolejce. No niestety, myślę, że do meczu z Piotrkowem w tej chwili nie ma co wracać. W poniedziałek po tym meczu spotkaliśmy się na treningu i, i, i powiem tak, że każda miała głowę, głowę spuszczoną. Nic nam nie wychodziło, nie wiem, nie wiem jaka była przyczyna, ani w obronie, ani w ataku, one były chore przez cały tydzień, praktycznie cały zespół, a każda która wchodziła była, była lepsza od nas i, i nastroje to zawolało, myślę, że Sambor na pewno tu przyjedzie szukać punktów, bo my też jesteśmy Benjaminkiem. Ale gramy u siebie i, i pokazałyśmy, że nie tylko zespołami z dołu tabeli możemy wygrać, ale także zespołami, które zajmują czwarte, piąte, piąte miejsce. Więc na pewno jest to bardzo, bardzo ważny mecz, no żeby się w tej lidze utrzymać i jeszcze dać jakąś nadzieję, że wejdziemy do tej ósemki, choć teraz będzie na pewno bardzo ciężko. Jak się nastawić przed tym meczem? No, już z nie takimi wygrywałyście jak z Samborem Dyczew. Druga sprawa, stawka meczu. A może ta sportowa złość po porażce z Piotrkowią? Myślę, że wszystkiego po trochu, bo i, i sportowa złość i naprawdę są inne nastroje w zespole niż, niż to wyglądało po meczu i w poniedziałek na treningu. Gramy u siebie, mamy kibiców, czyli ósmego zawodnika. E, jesteśmy dobrze przygotowane taktycznie, wiemy dużo o tym zespole. E, trenerzy robią analizy, które nam przekazują. Moje zdanie to jest takie, że nie ma co się za bardzo, że tak powiem, spinać w cudzysłowie, bo, bo to nigdy nie przynosi nic dobrego. Podejść e, jak do każdego meczu. E, dać siebie wszystko i, i myślę, że powinno być dobrze i nie lekceważyć przede wszystkim przeciwnika, że on jest na ostatnim miejscu i ma o parę punktów mniej od nas. Czyli jakby to, że patrząc na tabelę, przeciwnik ma o połowę punktów mniej niż wy, nie ma żadnego wpływu takiego, że powinno być trochę, trochę łatwiej niż ostatnio? Nie, nie, nie, nie. Yy, przyjeżdżają tu zespoły, które które mają od nas o 9 punktów więcej i, i, i potrafią z nami przegrywać, tak to było z meczu z Koszalinem, gdzie, gdzie był to faworyt i każdy tutaj stawiał na nich, a okazało wojsko pokazało inaczej, że jednak my wyszłyśmy z tego meczu zwycięsko i tak samo było z Elblągiem, z Ruchem, więc tutaj ja mówię, ta liga jest taka, że każdy z każdym może wygrać, każdy z każdym może przegrać. Szef także pokazał u siebie, że, że walczy, bo dwie ostatnie kolejki to był remis z Koszalinem i z Elblągiem, więc też z mocnymi zespołami. Także mówię, nikt tu nie przyjedzie i nam się na pewno nie położy. A my musimy wszystko zrobić, żeby, żeby po prostu wygrać i, i te dwa punkty dopisać do naszej tabeli. Co zobaczą kibice w sobotę tutaj na parkiecie? Mam nadzieję, że to co zawsze, czyli, czyli zespół, który świetne, świetnie broni, rozumie się ze sobą, pomaga sobie, a... A tak jak mówię, kibiców serdecznie zapraszam i, i mam nadzieję, że będą naszym ósmym zawodnikiem i pomogą nam y, wygrać ten mecz.